Niezależna audycja internetowa Góra, z tej strony zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka niezależnego podcastu z Nowego Jorku Podnośnik. Dziś gościem podnośnika jest Katarzynka, która przyjechała do Nowego Jorku na 5 tygodni, na miesiąc, na 5 tygodni dokładnie w odwiedziny. Katarzynka urodziła się, mieszka we Wrocławiu. Pozdrawiam wszystkich narciarzy i słuchaczy podcastów z pięknego miasta nad Odrą. Pozdrawiam i podcast bez nazwy, słuchajcie polskich podcastów. Dziś Katarzynka opowie nam o swym pierwszym pobycie w Stanach, a mieszkała rok w Kalifornii. Usłyszymy oczywiście o, o Polonii, o naszych rodakach, jak było Katarzynce i kiedy Katarzynka przyjechała do Kalifornii. Myślę, że tym się z nami dzisiaj podzieli, także zapraszam do słuchania Podnośnik. Nazywam się Katarzynka, w Stanach jestem czwarty raz. Pierwszy raz przyjechałam w 1996 roku, we wrześniu, zaraz po obronie mojej pracy magisterskiej na AWF-ie we Wrocławiu. Wybrałam się do mojego dziadka do Kalifornii, do miejscowości Bimont albo Baymont. Oczywiście miałam wyobrażenie o Stanach, że to nie wiadomo co to ta Ameryka, bo nasłuchałam się od y, moich znajomych z, z, ze studiów, jak jest wspaniale. Byli w, byli w Ameryce, byli w Nowym Jorku, także nasłuchałam się bardzo dużo Ameryce o Ameryce, że jest super, dolary rosną na drzewach i tak dalej. No i że się dużo zarabia. No i tak y, starałam się o wizę. Raz jestem z Wrocławia w ogóle. Starałam się o wizę na trzecim roku studiów. To był rok 95. Wtedy Wrocław podlegał pod Warszawę, pod ambasadę. Tak. I tej wizy nie dostałam. Nie miałam żadnego zaproszenia. Pojechałam jako studentka, chciałam jechać. Miałam możliwość też właśnie jechać do Nowego Jorku akurat wtedy, ponieważ miałam znajomych tutaj. żeby pojechać I mogłam pojechać wtedy do Nowego Jorku, ale nie dostałam wizy. Odmówili mi. No i później za rok zostałam właśnie namówiona przez znajomych, żebym się starała jeszcze raz. Wtedy już w roku 95 Wrocław podlegał pod Kraków. No i pojechałam tak z głupia Franc i dostałam wizę. Nie, najpierw Wars w Warszawie mi odmówiono, a w Krakowie już dostałam, tak? Po roku. Byłam już wtedy na czwartym roku, na ostatnim. No i... No dobra, mam wizę, no może pojadę, może nie pojadę, nie wiedziałam jeszcze. Skończyłam studia, obroniłam się we wrześniu. Kary i nagrody normujące zachowanie dzieci społecznie niedostosowanych. To nie był mikroklimat w śpiworze, tak jak kolega podnośnik się śmieje, że na AWF-ie właśnie takie prace się pisze na taki temat. Mój, no, mój temat nie był ambitny, no, nie ukrywam, że był ambitny, był no, taki normalny, tak? No, magisterka w kieszeni, jadę do Ameryki. No i proszę, ja ciebie, panie redaktorze, no już miałam tą wizę, obroniłam się, no ale tak jakoś, no nie bardzo chciało mi się jechać, ale że miałam dziadka w Kalifornii od lat dziesięciu i dziadek w ogóle uważał, że to jest wielka szansa dla mnie, bo no też, no wyjechał, w takim okresie, kiedy ja miałam wtedy chyba 13 lat, no to wtedy był tak stan wojenny, moja matka pracowała w policji, to mój dziadek do Ameryki wyjeżdżał po kryjomu jako, jako jej ojciec. Nikt tam w pracy nie wiedział, że on jedzie do Ameryki. Dowody zmieniał, kombinacje <głosy> różne. No i pojechał do tej Kalifornii, no i miał też tam być oczywiście dwa lata, ale tak mu się spodobało, że nie chciał wracać. Nie? No i jak wnuczka dostała tą wizę... <głosy> No to no, przyjeżdżaj, no jakże i w ogóle na stałe na ileś tam lat. No ja pojechałam z ciekawości czystej. Moja matka też mówi, jedź zobacz, bo więcej ci się to nie przytrafi, taka okazja Amerykę zobaczyć w Kalifornii. No, no i pojechałam, nie? Pojechałam, no dziadka nie widziałam lat trzynaście, ja mówię, kurde, no, poznam go, no, bo go pamiętam. No i mój czek mówi, że będzie stał na lotnisku i ma flagą białą czerwoną. Ja mówię, no co ty, mówię, nie rób jaj, nie, nie rób siary. Nie? W ogóle, mówię, pytam się go, co mam mu tam przywieźć, nie? On mówi, że mi nic, ale, ale jego koleżanka Ukrainka mówi, żebym przywiosła dużo grzybów suszonych. Nie? Słuchajcie, jakie to były czasy? Teraz wiem od, od roku, że w ogóle nie wolno przewozić żadnej żywności, tak? No a wtedy co ja tam wiedziałam, czy ja mogę te grzyby suszone wozić, czy nie. Pojechałam do makro. Jedyny supermarket taki w Polsce wtedy to był, nie we Wrocławiu. Pojechałam do makro na bielany. Kopiełam tych suszonych grzybów. Od cholery zapakowałam do walizki, pojechałam. Niech się nie czepiał. Pamiętam, że tam wysiadłam w, tych, w tym Los Angeles, no to te wilczury tam latały, wochały te torby. Ale grzybów, grzybów żaden nie wywochał, nie? No i faktycznie mój dziadek, słuchajcie, stał z chorągiewką, machał. Nie? Poznałabym go i bez chorągiewki. No, no i wsiadłam w samochód z moim dziadkiem. No i jadę przez ten Los Angeles, te domy, takie kurniki. Tak sobie myślę, kurde, co to za Ameryka w ogóle? Nie? Gdzie to, no wtedy, nie 96 rok? No to w Polsce było jak było, ale to miało jakiś wygląd. A tam, no jadę, noc co prawda, nie 11 godzina, małe chałupinki. No to mi tam mówi, wiesz, tu są trzęsienia ziemi. Często tu muszą być takie niskie, niskie budynki, tak? No ale tu w Nowym Jorku nie ma trzęsień i też są takie kurnity. No dobra, dojechałam do jakiejś wioski, w której mieszkał mój dziadek. Nazywała się Bimont czy Bejmont. No i tam spędziłam dwa tygodnie pierwsze. Byłam załamana. Mój dzień zaczynał się tak, że budziłam się o godzinie 11. Wstawałam. Dziadek mieszkał w bardzo ładnym domku, malowni malowniczo położonym. Był piękny widok na góry, które od czasu do czasu się jarały, bo tam były upały. nie? I... No nie widziałam nic poza ogródkiem, działka, na której stał ten domek, nie wiem, tam miała 400 metrów, po bokach była obita deskami, płot był z desek, żeby sąsiad sąsiadowi nie zaglądał. No i tak wstawałam o 11, robiłam sobie jednego drinka, drugiego, poleżałam na trawie, mój dziadek jeździł do pracy, jak wyjeżdżał w poniedziałek, tak wracał w piątek. Pracował na, na stałce, zajmował się taką starą, chudą babcią, Ukrainką zresztą również, nie? No no i tak siedziałam, nudziłam się. Jeden, tak trzy dni, no to mówię, no dobra, nie? No ale tak jeden tydzień, drugi tydzień masakra. Raz mi się udało, jakiś taki bus jeździł, który zabierał starych dziadków z tej wsi. Bo to były same domki. I on wywoził do jakiegoś takiego marketu. Takiego jak tutaj, ten polis, słowak wiesz, ten market. Na shopping, tak? tak? Na shopping. No to pojechałam raz, wlazłam do sklepu, no to pierwsze, co zakupiłam, wtyczki, żeby baterie do kamery naładować. No i wróciłam, no i tak siedziałam. te Dwa tygodnie, mówię, dzwoniłam do Polski i mówię, no wracam, że ja tu nie będę siedziała i oglądała ogródka i wiewiórek za płotem, nie? Matka moja, siedź, siedź, posiedź, zobaczysz. Coś. Ja mówię, co ja tu zobaczę, jak ja tu nikogo nie znam. Tu nie ma w ogóle ludzi takich, nie? jedyno mo, jedynych ludzi, jak ich poznałam, to za płotem pokazali mi, że oni mają w domu świnie wietnamską. Nie? I niedługo urodzi im się dziecko. Ja wiem, to jak dziecko się urodzi, a tu świnia, to taki domek trzy pokoje, nie? Tak, ona jest przyzwyczajona. I tak, to jest pokój dla naszego dziecka, które się urodzi, a tu jest świnia, nie? No dobra. No dobra, już na poważnie, nie? No i dalej moja kariera przebiegała tak. Pewnego dnia do naszego domu przyjechała... Yy, Przyjechał taki yy, przyjechał taki facet, <śmiech> taki facet. przyjechał kolega dziadka. tak. No i on mówi, no to ja cię zabiorę w niedzielę do polskiego kościoła w Los Angeles. Tam jest dużo ofert pracy, bo ja mówię, że ja przyjechałam tutaj jakąś pracę znaleźć, coś zarobić. Pojechaliśmy do tego kościoła, w Los Angeles było faktycznie pełno ofert. No i ten gościu zawiózł mnie do jakiejś polskiej Żydówki. Babcia miała 80 lat. No i potrzebowała takiej... Jakieś tam pani, która ją zawiezie do fryzjera, zaprowadzi do sklepu. Mieszkała w Los Angeles w takim apartamencie, w którym tam było pięć pokoi. Każdy pokój był zamknięty na klucz oprócz Living Roomu. <głos> <głos> Wszystkie pozostałe jeden, Living Room w Living Roomie y, się żyło, mieszkało. Był wielki telewizor, puszczony na cały regulator. A reszta pokoi była zamkniętych i babcia pokazała, to jest pokój mojego syna, który przyjeżdża tam, nie wiem, z Chicago raz na rok, to jest pokój mojej córki, to jest pokój drugiego syna i tak dalej. Mówi, ja mam Meksykanów, którzy przychodzą, sprzątają i mi gotują, a mi jest potrzebna dziewczyna, która mnie zaprowadzi do fryzjera, zaprowadzi mnie do sklepu, bo mi jest ciężko chodzić i sama się boję. No i mówię, to praca, super. Mówię, ile pani płaci? No 800 dolarów na miesiąc, siedzisz tu ze mną cały tydzień, weekendy masz wolne. Mówię, no to dobra, przeliczyłam szybko, ile zarobię w ciągu pół roku. Mówię, no to okej, okay, nie? No i dziadek mnie zawiózł <grym> za tydzień do babci Żydówki. No oczywiście babcia wiedziała, że ja nie mówię biegle po angielsku, ale babcia mówiła doskonale po polsku. Przyjechałam do tej babci za tydzień. Już tam oczywiście miałam zostać, dziadek mnie zostawił, pojechał. Babcia mnie zaprosiła do living roomu i mówi do mnie tak, nie? Znowu pokazała mi wszystkie cztery pokoje. No i no to ja się jej pytam, no dobra, no a ja gdzie tutaj będę spała, nie? A ona mi pokazuje, tu, w living roomie, nie? A ja mówię, a ty? Ja też w living roomie, nie? Takie były dwie sowki. Ja wiem, no co mówię oszalała pani? No jak? Ona mówi, tak, no bo te pokoje wszystkie są moich dzieci. My śpimy tutaj. I do mnie mówi tak, a masz kołdrę i poduszkę? No to nie wiedziałam, że mam przyjechać z kołdrą i poduszką swoją. Mówię, nie mam. Ona pokręciła głową. O, magari! No i z jakiejś takiej szafy wyciągnęła mi jakąś kołdrę. Tragedia. No i mówi, no po angielsku, nie mówisz dobrze? I ja mówię, no nie mówię. No to mówi, to już nie zapłacę ci 800. Ja mówię, to ile mi zapłacisz? No i tak zeszło, że 400 mi za miesiąc zapłaci. No to powiedziałam mi, żeby się ugryzła w nos, że w poniedziałek ja już nie pracuję u niej. W tak? sobotę, niedzielę przesiedzę, bo wcześniej tam dziadek nie mógł po mnie przyjechać, a w poniedziałek wyjeżdżam. No i tak posiedziałam u tej babci. No babcia mówi, dobra, to ci za te dwa dni zapłacę. I co było najgorsze właśnie u tej Żydówki polskiej, że przez te dwa dni oczywiście nie wyszła z domu ani razu i kazała mi grać ze sobą w karty. W wojnę dwoma taliami kart. Pograłam godzinę i mówię, kurde, no nie, nie, nie, to nie jest na moje nerwy. Mówię, babciu, nie? A może w tysiąca? Ona, że... No grała kiedyś po wojnie. O, <grywa> ale nie pamiętam. No to ja przypomnę. Mówię, tutaj 40, meldunek, nie, 60, 80, 100. Kumasz, kumam, nie? No ale niestety nie mogła załapać. Mówi: "Nie, mówi Katarina, zagramy w wojnę", nie? <grywa> No to już jak w sobotę pograłam w tą wojnę, telewizor grał na cały regulator, w nocy się nie wyspałam, bo babcia chrapała na maksa na drugim łóżku w living roomie, ja w tej pościeli z tej szafy, kurde, z molami, nie wiem z czym tam jeszcze, bluzgałam pod nosem i nie mogłam doczekać się poniedziałku, nie, w niedzielę wyszłam na jakiś festyn niemiecki, shopping i dzień mi przeleciał. Wróciłam z powrotem do dziadka, nie? Pomieszkałam znowu tam ze dwa, trzy dni. Przyjechała taka pani Tereska, która mieszkała w Palm Springs. Piękne miasteczko na pustyni kalifornijskiej. No i mówi do mnie, że zabierze mnie do siebie na pięć dni i mnie pozna z takimi ludźmi w moim wieku. No, i ona mówi, że ona ma dom z basenem, że, tutaj, że babka była z Warszawy, taka około pięćdziesiątki po wypadku samochodowym, bo spadła jej plandeka na <grywka> samochód. Słuchajcie, baba jechała spadła jej plandeka na maskę, na szybę, i ledwo co uszła z życiem. Była pokrzywiona. W ogóle była zdesperowana i taka, że po prostu nic jej się nie chciało, wszystko miała w dupie, miała psa, piękny dom w Palm Springs z basenem, duże karaluchy, ale to tam normalne, nie takie palmowce fruwające. <głosy> no i pojechałam do niej tam. No to pierwszą noc tam, żeśmy coś sobie zawsze piły, Napiłyśmy sobie coś tam w pierwszą noc, ona tam mi opowiadała, jak to w Ameryce wylądowała i całe swoje życie. W dzień sobie tam pływałam w tym baseniku, do którego ona w ogóle nie wchodziła, ale miała go, bo tam w Kalifornii każdy, tam na tych pustyniach, to bardzo dużo osób ma te domki, te domki są małe, ale prawie każdy ma basen, no bo tam jest wiadomo cały rok ciepło, nie? Znaczy bo prawie każdy, no dużo tych domów ma baseny. No i tak posiedziałam z tą kobietą pięć dni i ona mnie poznała właśnie z takimi... Ludźmi w moim wieku, choć już była taka niechęta, mówi: a może ja się nie będę tak z Ciebie z nimi umawiać, bo to bez sensu. Ja mówię, umawiaj, umawiaj, bo nikogo, byłam już tam dwa czy trzy tygodnie i nikogo nie znałam, nie? No i przyjechało takie rodzeństwo, które mieszkało tam z ojcem, taka Kasia z Arturem, no i mówię, ja taki mówię, że przyjechałam tu do dziadka, już po prostu szlak mnie trafia, bo nudzę się i ani pracy, ani w ogóle Ameryki nie widzę, dopiero co się wyrwałam do tej Tereski, to zobaczyłam chociaż dom z basenem i jakieś miasto i po prostu nie wiem, nie. w ogóle miałam inne wyobrażenie o, o, o tej całej Ameryce, a nie wiem, to przeprowadź się do nas, nie? Ale mówię, no ale jak ja się do was przeprowadzę, ani nie mam pracy, ani nic, więc on, ale mówi, daj spokój, my tutaj nikogo nie znamy, bo tam w Kalifornii nie ma tylu, tylu Polaków, co tutaj w Nowym Jorku. Tam może w Los Angeles jest więcej, ale na tych takich właśnie zadupiach no to nie ma tak dużo, nie? Mówi, ja tutaj też ani żadnej koleżanki, nic, tak poszliśmy, wypiliśmy po parę piwek, oczywiście. <grywy> Jakoś tak, no fajnie nam się rozmawiało, ja mówię, przeprowadzaj się jutro do nas. Ja wie, jak jutro? No ja pojadę z tobą do dziadka, zabierasz ciuchy i się przeprowadzasz, nie? Ja mówię, no to dobra, nie? No i mieszkałam u nich dwa miesiące. No może nie dwa, może miesiąc mieszkałam. No i oni w międzyczasie znaleźli mi właśnie pracę bliżej Los Angeles. Miejscowość się nazywała Costa Mesa. Znaleźli mi pracę y, w Cleaning Service. <laughs> Najpierw to było roznoszenie ulotek. Y, no i oczywiście no, jak znaleźli mi pracę, no to znaleźli mi również mieszkanie. U Polaków, też w takim domku małym, mieszkała babka z mężem i z dzieckiem i wynajmowała dwa pokoje w tym domku. Jeden mi, a drugi jakiemuś takiemu też Polakowi facetowi, który naprawdę nie był chujem i gnojem, tak jak to mówią <śmówiłem> w audycji podnośnika. Był, naprawdę był taki, że <śmówiłem> nie było to w Kalifornii, że musi mieć samochód, tak? No umówmy się, ale facet był naprawdę bezinteresowny, że i mnie podwiózł, i potem moją koleżankę do pracy, z pracy i nic za to nie chciał, co, co rzadko się zdarza, tak? A starszy był ze 20 lat od nas. No i tam y, mieszkałam przez trzy miesiące u tej Magdy. Y, tam były imprezki codziennie. Codziennie schodziło się towarzystwo takie starsze. Grali w karty, w kierki i pili i imprezy były tam naprawdę o drugiej, trzeciej w nocy, to co się tam nasłuchałam i też w te karty oczywiście no, musiałam się nauczyć grać i no, nie ukrywam, że też tam czasami z nimi grałam ostro, nie? ale no, przychodziły takie wynalazki jak dosłownie w tym filmie Szczęśliwego Nowego Jorku, <grywania> powaga. A teraz może to wygląda inaczej, bo przyjeżdża dużo młodych ludzi, tak? którzy tam chcą coś zarobić i jakieś inne wyobrażenia. A wtedy tam siedziało takich ludzi tak po pięćdziesiątce, po sześćdziesiątce, którzy w Polsce... Ostatni raz byli, nie wiem, jak, mieli, jak, jak wyjechali, tak byli raz i opowiadali takie historie, że ja się tam dziwiłam, nie, że jak jedna babka mówiła, byłam w Polsce gdzieś tam na wschodzie, przywiozłam czekolady dzieciom, to się wszystkie rzuciły na te czekolady. Ja mówię, co ty babo gadasz? Teraz mówię w Polsce czekolad od cholery, a dzieci, jak dzieci wiadomo, że się rzucają. No dobra, no i pracowałam, zaczęłam moją pracę. Pierwsze dni to roznosiłam ulotki. O jeden dzień roznoszę ulotki. Nie, do domów, pod domki. Bo tam same same chałupy, nie? Roznosiłam te ulotki. Nie, no kupiłam sobie Asicsy. <głos> ja po AWF-ie wiesz, poszłam za 20 dolców. Asicsy, to pocisnęłam od razu dwie pary. Nie wiem, ale tam były, nie? Też są, nie? No ale no tam wiesz, no też były wtedy, ale tutaj ta cena, wiesz, całe ze skóry, wygodne, nie? Śmigałam w nich te ulotki, roznosiłam. Wie, no, Praca nie jest zła. 5 dolarów na godzinę chyba płacili, no ale 8 godzin trzeba było dygać, nie? No tak, jak mnie ta szefowa wywoziła w takie ciekawsze dzielnice, już tak wiesz, po tygodniu, już mi się znudziło to chodzenie od hałupa ona później sprawdzała, ile ja tego rozniosłam. Zresztą nie tylko ja roznosiłam. Dużo, dużo tam osób miała takich właśnie roznoszących, wywoziła w różne miejsca. No tak, mnie wywiozła w jakieś takie ciekawsze miejsce, gdzie trzeba było tam łazić w jakimś zamkniętym. Na zamk w zamkniętym takim osiedlu, po zamkniętym osiedlu, no to... A gdzieś były boiska do tego futbolu amerykańskiego, no to nie ukrywam, że czasami sobie szłam na trzy godzinki pooglądać jakieś mecze, nie? Mm. I tak się nie kapnęła, ja tych ulotek rozniosłam. No i tam ona już tą firmę miała rozkręconą, prowadziła ją z mężem, też to byli nauczyciele, no i nałapała tych domków znowu tam więcej, no i w końcu mnie zatrudniła u siebie w firmie, jako sprzątaczka. Oczywiście ja długie pazurki, nie, co mi nie przeszkadzało w sprzątaniu, no ale tam ci Amerykanie, nie wiem jak tutaj, te chałupy się sprzątało, wyglądało to tak, że sprzątało się w parze. Zawsze był chłopak i dziewczyna. Dziewczyna y, sprzątała kuchnię i kurze w całej chałupie, czy tam w całym domu, a chłopak odkurzał i sprzątał łazienki. Tak. No i y, ci Amerykanie tam byli tacy, że często jeździło się na poprawki, gdyż na przykład jak mieli ławę szklaną, no to pod każdym kątem potrafili obejrzeć, czy nie ma jakiejś smugi, nie? No i sprzątałam, sprzątałam, oczywiście tak. 50% brała firma i drugie 50% było po, do podziału na, na mnie i na tego tam kolesia czy tam osobę, z którą tam sprzątałam, tak. Raz miałam okazję sprzątać z, z własnym szefem. Jeździłam w sobotę, zrobiłam z nim pięć domów z szefem, tak, bo on też sprzątał, tak, i, i ona też sprzątała. E, z dzichu. pozdrawiam z jakby mnie kiedyś słyszał. Kawał ha gnoja. Mieszka tak, mieszka w Kostamesie. Żonę ma, miał, bo już ponoć jej nie ma, atkę bardzo porządną kobietę i dzieci też ma fajne, ale sam jest debilem. Właśnie tak jak mówię, w sobotę którąś wziął mnie i sprzątałam w parze z nim. Więc jak zrobiliśmy te pięć domków, no to myślałam, że skoro sprzątam z szefem, to dostanę 50%, tak? a drugie 50 on weźmie, a on mi też zapłacił 25. No i pod, pod, odwiózł mnie do domu, do tej Magdy, odwiózł mnie do domu, no i mi się rozlicza ze mną pod kałupą, nie? I mi daje, kurde, 50 pracy. Ja wiem, co ty dzichu mówię, oszalałeś. No i mi daje, dwa, przepraszam, 25% zamiast 50% ja Więc co ty oszalałeś moje pięć domów, ty mi dajesz 25%. Jak mówię, co, ja z tobą jeździłam dzisiaj, to dawaj 50. On mówi, chyba zwariowałaś, normalnie 25 i ten. nie ja wie, to co, ty z 75, a ja 25 mówię, że jesteś durny, nie? On ty jesteś bezczelna, w ogóle pracujesz u mnie i ty masz czelność zwracać mi uwagę. Ja mówię, a co ty myślisz? On mówi, co ty myślisz? Że ty jesteś po studiach, to ci wszystko wolno? Taki tekst. Ja wiem, co ty myślisz, Burku, że będziesz sobie w kulki leciał? I on mówi do mnie: o, rozpowie z Polaką, że tak ci zapłaciłem". Ja mówię: "A żebyś wiedział, że rozpowiem". I naprawdę rozgadałam wszystkim, którzy z lubili. No i stwierdzili, a zwłaszcza taka Zosia bez palców, że z Dzichu jest hamem. I po prostu z tego 10 lat zjechała z Oczywiście z Dzichu mi nie wyrównał tego nigdy, nie i tam z dzicha naprawdę zjechała. Nie z dzichu był oburzony, że ja w ogóle śmiałam powiedzieć tak dalej. No i sprzątałam tam dalej u niego w tej firmie, no bo co miałam robić, nie? Sprzątałam dalej, no i w sumie w tej firmie pracowałam chyba dwa miesiące, i kariera moja skończyła się, zakończyła się w ten sposób, że oczywiście jak pięć domów dziennie trzeba było wysprzątać, żeby coś zarobić, No to w pewnej chałupie. Szybko, szybko, szybko, pociągnęliśmy za mocno odkurzacz i, i kabel od odkurzacza zbił figurkę. Pastuszka z owieczką. Baba, słuchajcie, takiej tandety miała ustawioną, ustawione całe półki. Tych pastuszków z owieczkami tam były setki. w ja taki mały tam zleciał. No ta mój kolega mówi, kurde, nie? Mówi, Mówimy jej, mówimy w ogóle tej szefowej Beacie, nie? Chyba nie mówimy, no bo co tam taki pastuszek? Nie ja nie, no nie mówimy, nie będziemy zadymy robić, nie? No dobra, to ja tego pastuszka od odkurzaczem wziął i go wciągnął, nie? Szafkę odsunął, żeby nie było śladów i okej. Okay, Pojechaliśmy na następne domy, no następny. to był koniec tygodnia, więc ta szefowa wisiała mi jakieś 250-300 dolarów, pamiętam, wtedy na no tamte czasy, nie za cały tydzień mojej roboty, który miała wypłacić. No i niestety no, wieczorem zadyma przyjeżdża z dzichu do Magdy, nie? czyli ten szef, tam gdzie ja mieszkałam, przyjeżdża ten szef i mówi, słyszałam, że zbi zbi zbiłaś, y czy zbiliście tam figurkę w tym domu i w tym i tak dalej. nie? No, że się nie przyznaliśmy, a wcześniej ten kolega mi zadzwonił, że już była u niego i zadyma, mówi, no kaha, jak już nie powiedzieliśmy, że nie przyznaliśmy się, no to już się nie przyznajemy dalej, nie, no co będziemy, no, młodzi byliśmy, teraz to by człowiek na to inaczej patrzył, nie, a wtedy człowiek miał po 25 lat, przyjechał do Ameryki, no to nie wiem, czy się tam bał, czy to, no głupio było po prostu, no i w zaparte, że... Nic nie wiemy o żadnej figurce, nie? Ale jeszcze też się dziwiłam, żeby to była jakaś jaka figurka, wiecie, no nie wiadomo co to. A to takie, taki gips, taka tandeta, nie? I afera jak diabli, nie? No, aż już miałam dość tej pracy w, te, w tym cleaning service, więc totalnie mi zwisało, czy mnie zwolnią stamtąd, czy nie. Więc, a że jeszcze mnie wyciulał wtedy w sobotę, że mi nie zapłacił, więc mówię, a ty gnoju, a nie przyznam ci się, nie mówię rób sobie co chcesz, nie? No i za tą figurkę no, sobie policzyli słono, wywalili nas z tej roboty, no i sobie policzyli w sumie 500 dolarów, bo ani mi nie wypłacili tych 250 czy 300, ani temu Tomkowi też nie, nie? No i co, tydzień, tydzień posiedziałam bez roboty i yy, już w międzyczasie wcześniej, no to tam, że w, tym, w tej chałupie, w której mieszkałam, przewijało się bardzo wielu Polaków, i normalnych, i nienormalnych, więcej takich właśnie nienormalnych, takich po prostu żuli, pijaków. Ale też poznałam właśnie takich normalniejszych, którzy przyjechali tutaj wcześniej ze swoimi rodzinami. Ich dzieci też skończyły w Ameryce jakieś studia, tak? I nie pracowali na żadnym sprzątaniu. Tylko na przykład gościu miał fabrykę. Miał fabrykę, maszyny wtryskowe i tak dalej, nie? No i mówił, że potrzebował był tam, by tam dwie osoby. Ale mówi, no musisz mieć samochód, żeby tam dojechać, nie? No i ja mówię, wiesz, no i ja mówię, no tak, no wiadomo, daleko, no jest to 30 kilometrów. Ja mówię, autobus nie jeździ, no jeździ, ale autobusem będziesz jechała dwie godziny, nie? Ja wiem no to nie, no to bez sensu. No ale jak straciłam tą pracę, no to co, lampki mi się zapaliły, kurde, idę do fabryki. Za telefon zaraz tam po tygodniu. Ja mówię, potrzebujesz jeszcze, jeszcze do pracy, bo mówiłeś, no tak, jasne, nie? A jak ty dojedziesz? A ja mówię, no autobusem będę jeździła. No i tak przez tydzień jeździłam autobusem. Mówię, kurde, jaka lekka praca. Słuchajcie, polegała tylko na tym, że się wciskało guzik, guzik w maszynie, wylatywały jakieś tam plastikowe rzeczy typu takie stópki <grych> plastikowe, które właśnie oni sprzedawali później Japończykom, a Japończycy naklejali na to papier ścierny i to był Pumex do pięt, nie? No to był jeden produkt firmy. Płacili około... 80 dolarów za, za godzinę. Tak, do tego, bo, bo naprawdę tam to w tej firmie to nie było źle. Do tego y, później przyjechała taka moja, moja, przyjechała taka dziewczyna też z Polski do wujka, alkoholika, która zdecydowała się też tam zostać, bo tak w sumie tak się zaprzyjaźniłyśmy. Ewę pozdrawiam mnie. <głosy> I mówi, że w sumie też by została, pozwiedzała, zobaczyła i popracowała przy okazji. I ja jej też załatwiłam tam pracę. W tej firmie. No i pracowałyśmy tam razem. Yy, no i... Yy, yy, później tak, dostałyśmy stamtąd samochód służbowy, służbowy, no miałyśmy go kupić, ale go nie kupiłyśmy, a że do tego szefa przyjeżdżał brat za pół roku tam z, z Niemiec czy z tam, to on mówi, no dobra, no to jeździcie sobie tym samochodem, a jak on przyjedzie, no to najwyżej ja wezmę dla, dla, dla niego wtedy, nie? No to nam to było na rękę, no pół roku, jakiś, jakiś tam samochód miałyśmy, a tam wiadomo, bez tego samochodu no to się nie dało żyć, nie? Zrobiłyśmy w międzyczasie prawo jazdy, bo wcześniej, zanim skończyła się nam wiza, mi zwłaszcza, było to tak, że jak pracowałam w tej firmie, firmie sprzątającej, cleaning service, to ta szefowa powiedziała mi wyrób sobie social security. Ja mówię słuchaj, spróbowałam wyrobić u dziadka i powiedzieli mi, że mi nie dadzą bo jestem na wizie turystycznej. Ona mówi, ale tu jest inaczej, tu jest inaczej, bo tu nie jest pustynia, tu jest trochę dalej, Choć pojedziemy i, i zobaczysz, że dostaniesz. Ja mówię, no dobra, nie? No pojechałam, mówię, no do czego mi to potrzebne, bo cały czas miałam zamiar do Polski jednak wracać. Mówię, posiedzę tutaj pół roku i wracam. nie? No i pojechałam i dostałam ten social security, no i później właśnie wylądowałam y, w tej y, fabryce. W międzyczasie w wypadku samochodowym zginął mój dziadek. Także przeżyła mi kremację i tak dalej i wszystkie załatwianie tych formalności tam to po prostu była masakra. Nie wiadomo kogo była wina, ja tą sprawę oddałam do tylu adwokatów i w ogóle większość się nie chciała podejmować, co mnie dziwiło, że nie chcą się tego podjąć, bo było to tak, że on zjechał z freewayu pod prąd, ale drugi Meksyk, który w niego czołowo przygrzał, jechał za szybko. I no wina była dziadka, no bo on nie powinien tam zjechać, tak, nie. A nie chcieli, nie chcieli się, po... no, zostawiłam jakiemu się adwokatowi tą sprawę, ale nie, wie, nie wiem po prostu jak się to zakończyło. Dzwoniła później moja koleżanka, no to mówili, że też nic z tego, nie. Że to była po prostu wina mojego dziadka, nie. No i dziadek tam został skrymowany, oczywiście Zanim ja wróciłam do Polski, wcześniej wróciłam, moja koleżanka go zabrała, no to dwa miesiące leżał pod ołtarzem w kościele u księdza, w kościele polskim. No tak, no te pro prochy... Prochy, tak? Prochy leżały i ten ksiądz, bo ja tak słyszałam od Polaków, no co, przywiozę dziadka w szafce w kuchni, mam trzymać bez sensu, nie? I mówię do tej mojej koleżanki, mówię, Ewka, mówię, może do polskiego kościoła, gdzieś go zawieziemy, niech te dwa, trzy miesiące leży ta urna, nie? No i pojechałyśmy do jakiegoś kościoła i do tego księdza mówię po polsku, oczywiście mówię, że mam tutaj prochy dziadka i chciałabym pod ołtarzem, no, żeby w domu nie trzymać a ten ksiądz mówi, dobra, a kiedy Pani to odbierze? Ja mówię, no za dwa, trzy miesiące. Ona mówi: on mówi do mnie tak. No wie Pani, tu tyle osób tak mówiło, my tu mamy takich czterech już, co mieli po dwóch miesiącach odebrać, a, a leżą już pod ołtarzem 5 lat, nie? No, ale mojego dziadka oczywiście odebrałam po tych dwóch, trzech miesiącach. No no i wracając, wracając właśnie do tej pracy w fabryce, przyjechała dziewczyna w moim wieku z Łodzi, y, która, której też załatwiłam pracę w tej fabryce. Jak zaczęłyśmy pracować w tej fabryce, to Polacy zrobili się bardzo zazdrośni i w ogóle uważali, że, że to jest hańba pracować, żeby kobiety pracowały w fabryce, i to w fabryce, w której nie robi się tylko y, plastikowe pumeksy, tylko również w tej fabryce, co, co było po prostu y, takim hitem i czymś, co schodziło najlepiej wśród tych Japończyków, to były pompki do penisów. I klamerki. I, i, to, i to po prostu szło najlepiej w tej fabryce i tego się tłukło tam najwięcej na tych maszynach wtryskowych i to również była praca taka nienudna, że tak powiem, bo tą pompkę trzeba było z tej maszyny wyjąć w częściach nie wiem, pięciu, sześciu, już nie pamiętam, trzeba było ją skleić, trzeba było postukać ją młotkiem, a nie tylko wyjąć taką stópkę do, do tego, do, do, do pięt, do pumeksa, okroić nożem i do pudełka, tak? I pompka była najbardziej taką robotą <śmiech> że tak powiem, <śmiech> która nie była nudna, nie najciekawszą. No, no i bardzo nam tam zazdrościli Polacy, że my tam pracujemy i w ogóle. E, oczywiście wyprowadziłam się od tej Magdy, e, gdyż w pobliżu tej fabryki też nam z pracy pomogli załatwić apartament. No Polacy byli tacy, że no, tam, gdzie ja mieszkałam, no to większość to byli tacy starsi ludzie, zazdrośni, że oni do nas mówili tak, a jak my szłyśmy na prawo jazdy na przykład, wy chyba zwariowałyście, na prawo jazdy, wy, wy nie wiecie co to freeway, przecież was tutaj zabije na tej autostradzie. Mówi, wy sobie dajcie spokój z prowadzeniem samochodu. Po prostu wszystko, wszystko odradzali. Nie? No, najlepsza praca dla kobiety to była sprzątanie. Faceci no to tam <coughs> pracowali, nie wiem, w jakichś fabrykach, mieli jakieś tam zakłady samochodowe. Byli, byli bardzo zazdrośni. Byli bardzo zazdrośni. Jak wracałyśmy w ogóle do Polski, to stukali nam w głowę i mówili, że będziemy tego żałować do końca życia, że, że wracamy do Polski. Nie? Że dla, dla nich to było w ogóle niepojęte, że w tamtych czasach w 97 roku można wrócić do Polski. No, no, ale jednak można było i ja tam nie żałuję, że wróciłam. No, wtedy tam, w tamtych czasach, żeby się ustawić w Ameryce, to przede wszystkim, pewnie tak jak i teraz. Podstawa, żeby mieć papiery, tak, zieloną kartę. Ja nie widziałam sensu w tym, żeby pięć czy sześć czy siedem lat pracować w fabryce i codziennie otwierać te drzwi od maszyny. Ja naprawdę po roku miałam tej pracy po prostu dość. W sumie byłam rok, tak, rok bo i legalnie byłam ten rok, gdyż jak zginął mój dziadek, to przedłużyłam sobie wizę. Na podstawie, że musiałam załatwić wszystkie formalności. Mój dziadek zginął w lutym, a w marcu kończyła mi się wiza te pół roku. Więc ja złożyłam, oczywiście ja się tam wszystkiego dowiedziałam, angielskiego, no... Nie ukrywam, no nic słabo, no nie znałam praktycznie. Ja się tam jestem taka, że się tam wszędzie dogadam, nie? Ale, no, ale nie znałam, tak? Ale no, złożyłam te papiery tam, gdzie trzeba było, przedłużyli mi tą wizę jeszcze na pół roku, tak? No, no i wróciłam do Polski. Po roku wróciłam do Polski, zarobiłam tam jakieś pieniądze. Dużo zobaczyłam, byłam i w Las Vegas i, i na nartach tam byłam. No wszędzie po prostu. Jaka jest Kalifornia w porównaniu z, Nowy, z Nowym Jorkiem? No, Kalifornia jest piękna. Jak ja przyjechałam tutaj y, rok temu, to rok temu to był rok y, 2009. 2009, tak? 8, 8, 2, na, na święta przyjechałam. 2008-2009. No to Nowy Jork to dla mnie jest ładny, tylko Manhattan, tak? Dzisiaj jest y, 22 styczeń 2010 rok. No i dla mnie to tutaj w ogóle brudno, smutno, szaro, zimno. Tam przede wszystkim cały rok było ciepło. Plaże były przepiękne, te miejscowości nadmorskie, no całe można było tak, całe wybrzeże kalifornijskie przejedzie z samochodem, drogą jedynką, tak? to był highway, czy free... highway to był, to nie był freeway highway, no. I, i, I jedziesz, jedziesz, jedziesz. I tak samo na rolkach możesz jechać tą trasę. Te trasy te, te na rolkach w porównaniu z tym, co tutaj na tym Manhattanie i tutaj na Brooklinie, to, to nie widziałam tam więcej, nie? Ale to, co tutaj widziałam, no to tutaj samochody jeżdżą tu na tych rolkach, żadna atrakcja. A tam to i rowery, i knajpy, i jakieś tam tatuaże, i ci murzyni tanczą, i jakieś... No tam po prostu cuda. I zielono. Te palmy, te daktyle, to, no to... to, to te, te palmy daktylowe, no po prostu tam było przepięknie, nie? Knajpy w ogóle, Chińczyki, yy, właśnie tak jak mówiliśmy, nie? Chińskie restauracje, no tutaj brudne, syfiaste strach zjeść. Tam chińska restauracja, no może żarcie to samo, ale tam to kurde wyglądało jakoś. Yy, było taniej na pewno niż tutaj, no wtedy wiadomo, inne, inne czasy też były, to pewnie też inaczej. No ale no... Yy... Zupełnie, zupełnie inaczej. No i też znam właśnie Polaków, takich w moim wieku, którzy najpierw mieszkali w Nowym Jorku i potem kogoś tam poznali, przeprowadzili się do Kalifornii. To mówili, że to po prostu, właśnie wtedy tak mówili, że Nowy Jork to jest syf, brzydko, że w życiu by tu nie wrócili, jak, jak po prostu pojechali tam i zobaczyli te widoki. To jak tam jest, i to, to po prostu już nie chcieli tutaj wracać. No, ale wiadomo, no pewnie są inne pieniądze, tak? I inaczej się zarabia tam. W Nowym Jorku wiadomo, że zarabia się najlepiej. Wyjechałam z Kalifornii w 1997 roku. To był lipiec. W maju wyjechała, w czerwcu wyjechałam. Ta moja koleżanka zabrała mojego dziadka, prochy. Później wyjechałam ja, aczkolwiek moja koleżanka, mimo że, yy, że no nie musiała w Ameryce zostawać tam ze względów finansowych, gdyż w Polsce była dosyć dobrze na tamte czasy ustawiona, no ale tak się złożyło, że tam po pięciu latach oświadczył się chłopak, którego poznała w Kalifornii i jest pół roku w Kalifornii, mieszka pół roku w Polsce. Ta Ewa, nie? A ja wróciłam w tym 97 roku, w lipcu już na dobre. Oczywiście bardzo szkoda mi było trochę, tak było mi, cieszyłam się, że wyjeżdżam, ale tak, no, ale tak, tak mi szkoda, bo mnie, kurde, no w sumie fajny rok tutaj spędziłam, dużo zobaczyłam i tak dalej, dużo przeżyłam i mówię, no już pewnie tutaj nie przyjadę więcej, no bo po co, nie? Trzeba tam, nie wiem, jakoś w Polsce się zacząć ustawiać, pójść do pracy i tak dalej, do szkoły, tak też zrobiłam, Oczywiście jak się po takiej fizycznej robocie, nawet po roku, słuchajcie, się wraca do swojego kraju i się nawet za te nieduże pieniądze zaczyna pracować w swoim zawodzie, to człowiek się czuje taki ważny. Co dzień się ładnie ubierzesz, pójdziesz, czysty jesteś, a nie jakiś kurz na ciebie leci, jakieś kurde środki, czystości i tak dalej. nie? Później jeszcze byłam rok we Włoszech, to też po prostu. Już się najadłam się pracy za granicą, nie powiem, że nie. tak? No i... No i, no i już myślałam, że nigdy w życiu do Ameryki nie pojadę. <laughs> Ale no, tak się złożyło, że właśnie rok... E, przyjechałam... Wyjechałam w 97, a przyjechałam pod koniec roku 98. 13 lat minęło. 13, 12 lat. Po 12 latach przyjechałam, tak? Tak. 97 i 2009. Przyjechałam po 12, 13 latach. Turystycznie. Do mojego narzeczonego, mojego kolegi z roku. Tak się złożyło. No i przyjechałam sobie po prostu. No i jakie wrażenie? No fajnie się przyjeżdża tak, że nie trzeba pracować, że się, tylko, że się człowiek wyśpi, że sobie wyjdzie, polata po sklepach, pozwiedza. Naprawdę, to jest po prostu życie. No ja tu przyjeżdżam teraz, kurde, nie jako wół do roboty, tylko ja tu przyjeżdżam się czuję jak wielka pani. No, no taka jest prawda, tak? Idę tutaj, potem tak, przyjechałam rok temu, później za pół roku przyjechałam znowu na wakacje, posiedziałam w miesiąc, i poopalałam się na plaży, wszędzie plaże beznadziejne, jeżeli chodzi, jeżeli mam po, porównanie z Kalifornią, tak jak zobaczyłam tą plażę w Nowym Jorku, to tylko mi się podoba, jak ta plaża się nazywa tam, gdzie te ruskie? No, na Bra Brighton, Bra Brighton Beach to po prostu trzeba iść tam dalej, żeby mniej ludzi było. Tyle że ładna, że szeroka, nie? A tak to nic specjalnego. Ta promenadka, ten deptak tak samo beznadziejny w porównaniu z tamtymi. Tam to góry wychodziły z morza, coś tam było, nie? A tutaj co? No pewnie, te, ja nie mówię, na pewno tutaj są też ładniejsze miejsca, ale ja tu byłam za krótko, żeby wszystko zobaczyć. No, jestem po raz trzeci, teraz jestem tutaj pięć tygodni, jutro wyjeżdżam. No i teraz no zobaczyłam jeszcze to, czego nie widziałam yy, poprzednio, tak. No sklepy. Sklepy tutaj w Nowym Jorku lepiej się chodzi po sklepach niż w Kalifornii, dla mnie przynajmniej, no bo się chodzi po Manhattanie, tak. Można z dojechać wszędzie, to mi się tutaj podoba, że, że człowiek nie musi mieć tego samochodu, że jak, jak nie ma samochodu to siedzi w chałupie, tutaj można poruszać się wszędzie. Sklepy są fajne, ceny są fajne, przeceny są jeszcze fajniejsze, no ale w Polsce no, może nie mamy aż tego tyle, ale też no, nie jest to już taka atrakcja, tak? Wiadomo, że jest tutaj o połowę taniej. Kosmetyki, te firmowe, sportowe rzeczy, obuwia, y, dresy, no inne ciuchy, no jest, jest taniej, ale no, w Polsce też nie ma tragedii, tak? Ja mówię, tak jak y, się przyjeżdża y, nie do pracy, tak? Tylko tak turystycznie, to, to jest bardzo fajne. To, to podoba mi się wszystko. No, nie mogę powiedzieć, że coś mi się tutaj nie podoba, tak? Na wakacjach, na wakacjach zawsze jest fajnie. Inaczej do pracy za cholerę, nie wiem, jakby mi ktoś teraz kazał, powiedział: słuchaj, przyjeżdżasz tutaj na rok, proszę bardzo, fabryka albo cleaning service. Załamałabym się. Po prostu bym, nie wiem, czy bym wytrzymała miesiąc. Nie wiem, czy bym wytrzymała miesiąc. Albo co? Tym bardziej, że teraz dolar nisko stoi, nie? Jak tak przeliczysz. Także pozdrawiam wszystkich Polaków. Teraz, jak przyjechałam tutaj, to pojechaliśmy do Camelback na narty, tak? Na snowboard na narty. No i wybraliśmy się zaraz po Nowym Roku. Było bardzo zimno, no mieliśmy pecha. No i nie były otwarte wszystkie wyciągi. Także w tych kolejkach stało się. No stało się dosyć długo. Nigdy w życiu tak nie zmarzłam jeszcze na nartach, <grym> nie ukrywam. A jeżdżę, co roku jeżdżę do Włoch, do takiej miejscowości Liwinią. Piękna miejscowość, bez słowa, dla poraków <grym> zwłaszcza. No i piękne trasy, te wyciągi, które są tutaj te takie zwykłe krzesełka, to tam takiego wyciągu nie zobaczysz. Tak? To takie wyciągi, no w Polsce u nas już są, w takim Zieleńcu są fajniejsze wyciągi niż tutaj w tym Camelback. Yy, w Zieleńcu już masz podgrzewane kanapy z opuszczaną szybą, jak pada śnieg, żeby ci nie wiało i nie padał na ciebie śnieg, jak podjeżdżasz pod górę. We Włoszech, yy, tam w tym Liwinio to już jest w ogóle super. Yy, same właśnie krzesełkowe z tymi opuszczanymi wiatami, z podgrzewanymi siedzeniami, gondole i zero kolejek. Jeździsz góra-dół, wyjeżdżasz tam na 3000 metrów i masz tyle wyciągów, że w kolejce praktycznie nie stoisz. I, tra i, I trasy są szerokie na 300 metrów. I to jeszcze potrafią w siebie wjechać i się pozabijać wariaty. Tam w Kalifornii, tak? To nie tak jak tutaj, że mnie tam po tej robocie to nosiło. No fakt, że człowiek był młody, nie? Ja tam cały czas musiałam gdzieś jechać, gdzieś gnać, nie? To na rolki, to na plażę, to nad morze, to na jakąś wycieczkę, jak opętana. Tam w ogóle tak i piękne jeziora i gdzieś tam można było jakieś indyjskie wioski, takie pizz na wodę oczywiście, ale tereny piękne, góry, jeziora, nie jakieś suche kabanosy się jadło. Pod namiotem nawet tam byłam, nie? Grille jakieś w lasach. No, z, z, jeździłam tam bardzo dużo. Bardzo dużo tam jeździłam i zwiedzałam. Nosiło mnie po prostu, nie? E, jutro wracam do Polski. No i tak mi trochę szkoda, że już... Tak mi się wydaje, że już więcej tutaj nie przyjadę, nie? No bo po co? No na shopping. No Teraz, teraz w ogóle z Polski to bardzo dużo moich znajomych właśnie do Nowego Jorku jeździ, słuchajcie, na shopping. No, ode mnie z rodziny, taka, taka dziewczynka, która wyszła za mojego kuzyna, który ma dobrą pracę w Polsce, zarabia, no, zarabia około dychy miesięcznie, nie? gościu podróżuje po całym świecie i tak dalej, to oni dwa lata temu, jeszcze ja nie myślałam, że ja tu przyjadę i właśnie byłam u niej, e, zawiozłam jej ulotki na mój obóz narciarski, który tam w Polsce robię, no i ona mi się chwali, mówi, wiesz, Kasia, my byliśmy w Nowym Jorku na shoppingu. Ja wiem to ile tam byliście? Ona mówi, no pięć dni, nie? Ja wiem, kuźwa, ja pierdzielę, ale się ludziom powodzi, nie? Na pięć dni do Nowego Jorku na shopping. Mówię, co cholera, mówi: tak dobrze za mąż wyszła, nie? Że on sobie jeździ na shopping do Nowego Jorku. Mówi: ani nie pracuję, nic nie robi. Ja nauczycielka zapierdzielam mi mnie nie stać, nie? Tak, jak, jak, jak ma się okazję, to naprawdę warto jest spać do Ameryki. Zobaczyć tutaj tą całą dzicz W ogóle, o, jak byłam w Kalifornii, jeszcze sobie przypomniałam, no to na przykład, ja tam jestem biała, nie? Wiadomo, Polka. I jak ja tam jeździłam tym samochodem i chodziłam między ludźmi, no to ja tam widziałam dużo białych ludzi. A tu w Nowym Jorku, może dlatego, że mieszkam w chińskiej dzielnicy, no ale tak jak mówię, jeżdżę po całym Manhattanie, wszędzie tym metrem. I naprawdę jest bardzo, co tutaj zauważyłam, być może mi się wydaje, te wcześniej może nie zwracałam na to uwagi, tak jak teraz, nie? Mam czas, to obserwuję, patrzę po gębach. Sami kurde kolorowi, to jest przerażające, nie? No kurde, no, nie, ma, nie ma białych ludzi, tak mało jest, tam na tej piątej alei to tych turystów, nie, w tym okresie międzyświątecznym, no to dobra, spotykasz tam Włochów i to chociaż to też nie jest białe, nie, ale, no, ale takich bardziej białych zobaczysz, nie, kogoś widzisz, no jest biały, A tak to Meksyki, Chińczyki, nie, no praktycznie, no ja mówię, nie wiem czy tym metrem to tylko kurde, bidota tu jeździ czy co, ale no, nie widać, mało widać białych ludzi, nie. Ale ogólnie Nowy Jork jest bezpieczny, miasto, które nie śpi tak. No, także bardzo miło wspominam czas spędzony i w Kalifornii, i w Nowym Jorku. I na pewno, jak będę miała okazję, to jeszcze tutaj kiedyś przyjadę, ale tak jak mówię, tylko turystycznie. Ameryka jest teraz w Polsce. Mm. Kosmetyki są takie jak w Polsce, tylko w Polsce są o połowę, tutaj są o połowę tańsze. W Europie są o jedną trzecią tańsze perfumy, jakieś tam dla kobiet tusze, nie tusze, pudry i tak dalej. O jedną trzecią, tak, jest wszystko tańsze. W Europie, we Włoszech i tak dalej. A tutaj, na tych, w tych strefach oczywiście bezsłowych mówię, tak, w Europie, tam we Włoszech czy w Austrii, jak tam jedziesz gdzieś, nie? na wakacje, a w Ameryce faktycznie wszystkie kosmetyki są tańsze o 50%. U nas przykładowo setka perfum kosztuje 380 zł, a tutaj kosztuje 70 dolarów, tak? Nie, no. Masz połowę? Masz. Wrocław jest teraz piękny. Jest wyremontowany już od paru ładnych lat. Jest pełno galerii, naprawdę też y, mi osobiście, jak kiedyś człowiek był nienasycony tym lataniem po sklepach i lubił to, tak teraz już mnie to tak trochę męczy i tak w Nowym Jorku to lata. Ale tak po Wrocławiu to już tak trochę już teraz oklapłam, że tak powiem. E, Wrocław jest naprawdę piękny. Plac Grunwaldzki, jeżeli ktoś zna, jest y, przebudowany. Jest tam, gdzie stał kiedyś namiot, jest galeria. Naprzeciwka, ne, galeria i multikino. Galeria handlowa. Naprzeciwko tej galerii tak poprzekątnej jest Starbucks. No tak, no oczywiście Euro 2012. Zapraszam na mistrzostwa. Tak, Teraz myślę, że się wyrobimy. Mostostal została wyrzucona. Teraz inna firma. Chińska. Niemiecka będzie budować, a Mostostal będzie musiało zapłacić ileś tam milionów odszkodowania z tego, co słyszałam tutaj w wiadomościach. Także zapraszam i do Wrocławia, i do Ameryki. Także Turystycznie. Pozdrawiam. pozdrawiam wszystkich Polaków. Fajnych, niefajnych. Pozdrawiam. I tak jak mówię, jeżeli ktoś się tutaj mota i nie wie, co ma robić, czy siedzieć w Ameryce, czy wracać do Polski, to niech wraca do Polski. Jeżeli jest po studiach, to niech wraca do Polski. Bo naprawdę można się ustawić i w Polsce również, nie? Pozdrawiam, wywiad był jaki był, ale no, wypiliśmy tu z podnośnikiem parę, parę butelek piwa i żubrówki. Do usłyszenia.